Slova svatého Ewangelia podle Lukáše. Pan ustanovil jeszcze jiných, dva a 70 učetniků. Poslal je před sebou podvou do všech měst a míst, kam chtěl sam přijít. A řekl jim, že nie je sice hojna, ale dzielniku málo. Proste proto Pana žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Idzete, posilam was jako owce między wielki. Nenoste mnie szac ani mośnu, ani opanki. Z nikim se cestą nepozdrawujte. Gdyż niegdy wejdete do domu, naprzed rzekniete, pokoj to domu. Bude li tam człowiek hodny pokoje, spocina na nim wasz pokoj, inak se wraci k wam. V tom do domě zůstaňte a jeste a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu. Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jeste, co vám předloží. Uzdravujte tamnější nemocné a říkejte jim, „Přiblížilo se k vám Boží království. Slyšeli jsme slovo Boží. Pane Tomě Milovaní bratři a sestry, patron dnešního dne, narodili se 26. prosince 1751 v Tasovicích u Znojma jako deváté z dvanácti dzieci. A pokrzen był Jan. Otec Petr Paweł Dworzak pochodził z morawskich Budziejowic, a w Tasowicich przewzal gospodarstwo a rzeznictwi. Matka Marię Rozena z o wdowiela, gdyż Janowi było 6,5 roku. Jan iż w dzieciństwie zaczął dążyć po knieżskiem powołaniu ale na studie nie było, a chuda matka hodala w 15 latach do uczennika z nojemskiemu pekarzy Franciszku Dobrzowi. Po wyuczeniu pracował w klaszterze w Lołce, a zaroban po, po 4 roki nawziewował gimnazjum, które skończył we 26 latach. Pak od roku 1779 pracoval ve Vídni jako pekarský towarzysz tam už pod jménem Hofbauer. Jeho místr ho chtěl oženit se svou dcerou a předat mu živnost. Jan ale odešel se svým přítelem do Itálie, přitom navštivil Řím a v Tivoli poprosil o přijetí do tamní poustevny. Biskup Barnabas Kjarmonti, późniejszy papież Pius VII, im przedal poustewnicki habit o swadku Klementa z Ancyry 23. ledna 1783, a Jan Bauer przyjął nowe imię Klement Maria. To imię mu było przypominką jak dne, tak i wierności k Matce Boży, którą często wzywał. Tołcha po kniestwie Ho dowedla znowu do Widnie. Zase se pustił do pracy w piekarstwie, a przytom na nawszczebował katechetyczny kurs. Pak wykonał niejaką służbę trzem bohatym szlechticznam, szlech a one mu financznie pomogli, że se mogli zacząć studiem przyprawować na kniestwie. Profesorzy teologii, fakulty, wszak byli ospicenci. A Klement Maria Zachy poznal, że se i z czystą církewni nauką. Se swym spolużakem Tadaszem Hiblem Proto studium przeruszyli, A wydali się za zdrojem czyste nauki do Rzyma. Seznamili się se tam z kongregacji o wykupitele, redemptoristy A stali się jejimi členy. Rzecholni sliby złożyli marca a o devět dnů později 28. března 1785 byli vysvěceni na kněze. Po dokončeném vzdělání byli pak z kláštera prosinone poslani do střední Evropy, aby rozstrzyžili svou řecholní rodinu. Klement Marias si vybral za swe Warszawu, Gdy posetkani z biskupem Saluzzo, mu była zwierana sprawa kostela św. Benona. Tam pusobil z wielką chorliwości. Warszawane pozorowali z radosnym uczynieniem, co wszystko ten cizji otec Bauer ze swymi bietrzynami niemieckimi otci już dokazał. Nie byli to jen ustawy pro mladeż, co kostel św. Benona, proslawiło a uczyniło oblibenym. Były to spisz sławne bohosłużby. Paperski Nuncius, a późniejszy kardynał Litta miał prawdę, gdyż psal generalnemu przedstawionemu redemptorystu. Ke swe radosti widziel, jak dół najswieciejszych o wykupitele stale widz rozkweta. Nawal na bohosłużby je wielki, a u mnohých je patrna naprava mravu. To je dobre ovoce. Snad se nikomu zda, že konají příliš mnoho, ale vzhledem na velké potřeby této země, kde se jiní malo starají o winnici, Panie, není to příliš mnoho. Jeho pobyt we Warszawě lze označit za nepředržité lidowe misje. Z młodymi różnych narodności rozbijelne jene duchowni, ale i socjalnie charytatiwni czynnost. Także od Mnochych był nazwan apostolem Warszawy. Uczity obraz jego opusobeni ukazuje naróst swatego Przyjmani w kostele swatego Benona z dwóch tysięcy na bice jak 100 tysięcy rocznie. Klement Maria Hofbauer, obraceń mnochych, docílil prostřednictvím růžence. V rukou nosil malý růženec, který měl od papeže pija sedmého. A když jej jednou ztrátil, byl z toho velmi smutný. Ale našla ho jedna sestra a oni z radostí řekl, pomohla jste mi v obracení hříšníku, protože pokaždé, když jsem se pomodlil růženec za některého hříšníka, dosahl jsem jeho obrácení. Takie kajicniki prosił, aby mu pomachali, obracać grzyszniki modlitbą mnocha różęcu. Ujszczowal, że różęcem wżdy dosahł obraceni, i gdyż się jednala o grzyszniki, którzy se wychybali z patostem na no albo czteryset let, a ich twarz wżdy zazażyla, gdyż bochle życi, że mu Pan dal dalsi dusze prostrednictwem różęcem. Swymi słowy takie nabadał gwytrwalości, a dodawał: widziałem mnohe bezbożniki umirat Swatie, a widziałem mnohe, którzy se zdali być swati, a zemrzeli jako bezbożnicy. Takie doporuczował mluvit spisz z Bohem o grzeszniku, neż z nim o Bohu. Be wielka polityczka, a socjalni nouzi, jaką cierpiało Polsko. Vydrancované všemi sousedy se stal svatý Beno, jakousi narodní svatyní a zdrojem utěchy. Jeho stanovisko bylo to, čím obsažnější a krasnější je bohoslužba, tím více rozehřívají srdce pro náboženství a tím důkladnější bude mravní obnová Polska. Bůh řekl ho v Bauerovu dílu, protože byl dobrý a O jiných dobře smyslel, nedělal si starosti, co si o něm jiní myslí. Věřil, že o něm budou pravě tak lojalnie smýšlet, jako on o nich. V květnu roku 1808 Napoleon, maje okupační vojska v Polsku, nařídil zlikvidování klášteru redemptoristů, abych na nich řecholníků. Nasledkiem tohoto rozkazu był Klement Maria i z dalszymi rzecholniki 17 czerwca uwieznien, a pozdzieji wypowiedzen z Polska. Przyszedł znowu do widnie, a zaczął podobny apostolat jako we Warszawie. Policjech obszak bedliwie sledowala, ale arcybiskup Hochenwart nad nim drżel ochranną ruku. Klement Chorliwie rozwijał swój apostolat, a miał wielki wpływ na prosty lud, i studenty, a intelektuale. Stał się niektórych biskupów, spisowatelu, umielcu, a konvertitu. Na Wiedeński Kongres przyjeł z miasta Frankfurtu, jazykowiedec Friedrich Schleser. Pochodził ze staro Patrycyjskie frankfurzka rodzinę a był wzdalenym przybuznym Getowym. Dne 27 prosince 1814 wstąpił i ze swą manżelką Sofii do katolickiej Cyrkwi Sofie Kratce przed swą śmiercią psala o Hofbauerowi. nie snad ani można wyliczyć dojem, jakim posobil ten to bochabojny musz. Zakładni ton jego żywota była laska k Bogu, aksfate cirkwi. a również to ucha przywadzić dusze k Bogu. To lubilo z cele jego bytosti, z jego słów a skutku i z jego kazań. Ta była prosta a jednoducha, tak jak on sam, a przece na odolatelnym dojmem, gdyż mówił o nadheże katolicką cyrkwy, a dodal, jen ti ji mohou znát, kdo jsou v ní a mají to štěstí byt jejimi dziećmi, Tu se zmo, zmocňovala srdce toucha být dítětem církve. A tak jsem to i já ja učinila, aniž bych přesně věděla, co mi nabídne, a vstoupila jsem do církve. Jasně jsem cítila, že jen tam najdu uspokojení, jakimi mi kalvinizmus nigdy nadal. nedal. Mnoche przywedli k duchowniemu powolani zejmęna mezi redemptorysty. Przez wyznamne osobności mnielobliw i narzeszeni nich otazek na widańskim kongresu. Gdyż zemrzel, jego pogrzeb był wielką manifestacją ucty obywatel widnie. W jednej sprawie o jego śmierci stoi wzneszeni i niscy, jemnie wzdzielani i lidę z niższych trzit, se k němu tiskli a vděčně mu libali ruce. Ale nejen to chováním, ale i chlasitě a otevřeně předevšemi wyznawali, že se něho znovu dostali na cestu z pasy, a k poznání pravdy. V roce 1888 byl blahořešen papiřem lwem XIII, a v roce 1909 kanonizovan pijem desatem.